Ja, moją skromną osobą. I dał mi jakiegoś takiego gniota po prostu na koniec. Jest ich tylko dwóch. Już tak wkręca. Mają no dwa mikrofony? Sopili, zwarci, to. gotowi. mają tylko jeden cel: no, bo, bo, bo, bo. bliski zachód, bliski zachód. Nie wiem, to jest bliski, bliski zachód pewnie jest bliżej niż wschód. Nie wyjść na idiotów. <grym <grym <grym> no nawijamy na no filmę. Witamy, jest 12 sierpnia. 12 sierpnia 2006 roku. Witają wesokrze i Kortes. I zapraszamy do kolejnego odcinka Celnoidu. Newsy rozpocznę ja, moją skromną osobą, informacją. I teść. No, no. no, Informacją, że będziemy gościli na naszych ekranach nową serię fantasy. Miecz Prawdy, no wow. to, to, to so, Miecz Prawdy, dobra, dobra, dobra, dobra seria. Terry Goodkind. Goodkind. O, to jest taki autor fantasy, tak? No fantasy. Książki takie, tak. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ja nie, nie czytałem, ale widziałem na półkach węgów. <grybuj> nie jest, uh, Terry zrobił, zrobił, bardzo uh, cenioną, bardzo dobrą serię uh, właśnie Miecz Prawdy. Uh, re, Realizatorem będzie Sam Ryan. O, no, no właśnie, Evil Dead, Spider-Man, Spider tak. Tak, wiadomo, wszyscy wiedzą. E, no właśnie. E, będziemy mieli pierwszą część przygód e, tych wszystkich postaci. E, już nie bawam. Mm -hmm. A powiedz, jaki jest budżet? <laughs> no jaki jest budżet? No Nie wiem, jaki jest budżet, ale jestem zainteresowany, czy mu się zwiększyły budżety ostatnio. Nie, bud, budże, bud, o budżetach nic, nie mamy żadnych informacji. E, historia jest oczywiście stara jak świat. Jest sobie chłopiec, który żył spokojnie, prowadził proste życie, a zabijają mu ojca, i wtedy on postanawia, że hmm, tak, tak, tak, tak, tak i tak, cały. No, no yy, czyli typowe fantasy. W ogóle dzisiaj mamy jakieś no, na niosach, mamy jakieś takie ochłapy. Ja chciałem też powiedzieć, że, że będziemy mieli e, nowego Batmana, robi go Nolan. Wszyscy wiedzą, że będzie go robił Nolan. Wiadomo, kto będzie grał. E, czyli e, Nolan do... dalej, dalej prowadzi, idzie za ciosem... E filmów, Batmanów, które zupełnie nie mają do tego, co się naprawdę działo w Batmanie. Dokładnie. dokładnie. Mamy Dark Knighta, który jest jeden z, jeden z, z komiksów, z serii komiksów, jeżeli dobrze pamiętam. Mm -hmm. Ja taki jest, nie jestem specjalnie obeznany. Jedną z serii komiksów Batmana, która będzie ekranizowana, oczywiście będzie robił Nolan. Jego brat coś tam grzebie przy scenariuszu. Heath Ledger będzie Jokerem. Jest to strasznie trudne, moim zdaniem, bo Nicolsona chyba nie da się przebić. przebić w tej roli, dobrze mi się wydaje? Bardzo dobrze się wydaje. Ja nigdy nie, nie wątpiłem w to, że ktokolwiek mógłby Nicolsona przebić. Bardzo dobrze. A, dlatego na przykład trudno mi jest jakoś tak uwierzyć, że w, na dyskach teatralnych robią na przykład Letnasku Kuczyn Gniazdem. No nie no, robią, no wiesz, na no, profesjonalni aktorzy mogą to zagrać bez problemu, no tylko... Ledger. No dobra, no okej, okay. no w porządku. Okay, okay. Zobaczymy. Ja nie mówię, że nie, no bo wiadomo, każdemu to trzeba tak. się dać wykazać, no prawda to jest. Uh, Luke są razem z, z twórcami uh, rodziny Soprano, mm -hmm. a konkretnie z Michael Caleo. Um... Uh, Michael Caleo Michael Kaleo. To twórca to już bez przesady, no. znaczy, a Nie, znaczy on tam no, chyba coś czy, tam, pi czy, czy, czy coś tam czy, czy pisał do sopranos, ale to ja nie przypominam, że był jakimś. twórcą. Twórca. dobrze, więc, no. e, więc jeden ze scenarzystów, do no, no, Soprano i Luc Besson będą ekranizowali książkę Malawita. Eee... Malawita jest um, historią rodziny mafioza, która e, zostaje przeniesiona, pod ze Stanów do jakiegoś miasteczka, mm -hmm. do jakiegoś zapadłego, do, do, do dziurami. E, dlatego, że oczywiście mąż e, jest ochrona świadków, bo facet zeznawał przeciwko mafii. A cała, cała historia y, y, toczy się po prostu wokół tego, że on, y, oni mają trudności z aklimatyzowaniem się w nowym środowisku. Uh -huh. No bo oni byli bogaci, mieli szacunek uh -huh, uh -huh. Itd., itd., a tutaj tego nie mają. No i historia opowiada o tym, że jego synek tworzy jakiś gang w, te, w szkole, ten. Ten, jest y, sytuacja w książce fenomenalna. No. Facet dostaje zaproszenie do jakiegoś kółka filmowego, no. że z faktu, że jest Amerykaninem, żeby powiedzieć... że z faktu, że jest mafiozą. Nie, nie. Z faktu, że jest Amery Amerykaninem ma opowiedzieć parę słów na temat jakiegoś filmu i to jest bodaj mm. właśnie Lot nad Kukuczyn Gniazdem. Mm -hmm. No i w tym momencie on tam jest razem z, z agentem, który go tam chroni. Oczywiście on tam potrzeba się pod jakiegoś jego kolegę, no ale generalnie chodzi o to, że jest mafioza, który się ukrywa i ten agent siedzą w tym pomieszczeniu, gdzie ma być projekt Lot nad Kukuczyn Gniazdem mm -hmm. i pomylili taśmę. Puścili chłopców z ferajny. I w tym momencie w pierwszej kolejności agent wychodzimy. A on nie, nie, nie, siedzimy. Wie, I on się cały czas ogląda i się bardzo wkurwia, dlatego że ogląda ten film i mówi, że to wszystko o jego kolegach, tylko to nie tak było. Wiesz i, i, i później proszę, żeby powiedział, powiedział parę słów, że tak wkręca. zacznę mówi, że to jest tak, że ta rodzina jest tak skonstruowana, że, to jest tak, że to, to W tym momencie wiesz, wszyscy mówią, tam dzwonił do jakiejś żony, mówią, żeby przyszła z dziećmi, że świetnie opowiada wie, tak dalej, tak, i tak się facet wkręca. Naprawdę świetne, świetne tak okay. książka i najprawdopodobniej będzie bardzo dobry, e, dobry film. film. Dobry film. Dobra. A e, ty? Ja, e, chciałem, ja chciałem tylko i wyłącznie na końcu powiedzieć, że ja protestuję, ponieważ ja przygotowuje mi newsy i. E, Przygotował jakieś takie karteczki, bo, bo ostatnio to on przygotowuje niesy. i dał mi jakiegoś takiego gniota po prostu na koniec, którego ja, ja nie wiem, czy ja w ogóle mam czytać, no. E, będzie Obcy kontra Predator 2, to jest wszystko, wow, co ja mam powiedzieć na ten temat. Musimy na to pójść. Przedaj, to tak to, to Ale... sam powinieneś to czytać, no pamiętam. Co no, mnie to interesuje, że stworzenie modeli postaci zajmują się Tom Woodruff i Alec Gillis z, z Amalgamated Dynamics. No po prostu, co to jest za informacja dla naszych słuchaczy, no? że zdjęcia będą realizowane w Vancouver, co ale mi jaki, chodzi? odchodzi? jaki jest Pod tytuł jaki podtytuł? Jest Survival of the fittest, czyli nie wiem, no... Sele selekcja naturalna, tak, tak, może bym to powiedział, tak. Tak, będzie, będzie akcja się przenosi na amerykański Bliski Zachód. <laughs> Bliski Zachód, co tak. to jest Bliski nie Zachód? Nie wiem, co jest Bliski Zachód, pewnie jest bliżej niż Wschód, tak. No. <laughs> ale ale no, ja, ja, ja pamiętam jak poszliśmy na, na, na, na Obcy vs Ja nie byłem na Obcy Byłem. byłem. Ale No przestań w ogóle, ja nie chodzę na takie filmy. Pamiętasz jak ten, jakby... Babka wzięła tę czaszkę tego, tego, tego Predatora, No to nie tego Nie, predator, tylko obcego. obcego. Nie, nie, nie, ogląda... nie oglądałem, jak moga kocham tego nie, nie oglądaliśmy. Nie, nie oglądaliśmy. Nie, ja wtedy nie poszedłem. Ty ja się po prostu nie przyznałem. <śmiech> nie. Nie było. Dobrze, teraz zapraszamy do odsłuchania piosenki. Piotrek najpierw musi e, przypomnieć sobie, jaka to jest piosenka. Tak, tutaj, <śmiech> tutaj, czytaj. Marko Raphost, Groove V3. <śmiech> Zapraszamy Was do, do słuchania bezemki. raport, tak? Tak. Ja dalej chciałem powiedzieć, że ja protestuję. nie będę dzisiaj e, w ogóle nic mówił, ponieważ Piotrek zmusił nie dość, że nie napisania o, e, do, do przeczytania newsa o Obcy versus Predator, o którym właściwie nie, nie miałem nic ciekawego do powiedzenia, to jeszcze mnie zmusza, e, wbrew mojej woli, do opowiadania o Piratach z Carabouf, o których też nie mam wiele do powiedzenia, więc może on zacznie, proszę bardzo, Kortes mm. będzie wam teraz opowiadał o Piratach z Carabouf, a ja będę się włączał, słucham bardzo. No, słucham, Słuchajcie, e, Piraci z Carabouf w tej chwili biją rekordy popularności, są na pierwszym ooooh. miejscu. No ja wiem, słuchaj, podobał ci się film? No podobał mi się film, no. no był zajebisty No, to, to, No to tyle, no to zobaczymy się w przyszłym tygodniu, usłyszymy się, na razie, trzymajcie się w o Soksza. <grym <grym no film. fajny był, no, no co fajny. mam powiedzieć, no, no fajne, no, no wszystko dobrze zagrane, dobrze zrobione, no wszystko dobrze. No. Ale słuchaj. Chaotyczny strasznie. Chaotyczny? Znaczy, e, <coughs> miałem wrażenie, że troszeczkę mnie jest mniej składny. Dobra, ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, tak. która mi się od razu nasunęła, powiem tak, wyszedłem z sensu. I byłem trochę taki walnięty, noż już pomijając to, że jakoś tak zupełnie o, niczy, o czym innym myślałem, to wyszedłem z seansu i sobie pomyślałem, film się kończy właściwie w taki sposób, że do zobaczenia w następnym odcinku. No tak. I nie to mamy to żadnego serial. zakończenia, to znaczy dostajecie taki bardzo dobry odcinek, długi odcinek serialu pod tytułem Piraci z Karaibów. Oczywiście fantastycznie zrobionego z niesamowitymi efektami specjalnymi, gigantycznym budżetem, ta bla bla bla bla. I tak sobie pomyślałem, Boże, jak mnie oszukali strasznie, no bo przecież ja chciałem iść na film i chciałem zobaczyć całość filmu i obejrzeć go do końca i dostać jakieś zakończenie, dostać no tak, jakąś, ale to jakąś jest, konkluzję, ale, ale poczekaj, tak. ale tak sobie pomyślałem, że przecież, tak sobie pomyślałem, próbowałem sobie znaleźć dobry przykład takiego filmu i znalazłem. No tak. Imperium kontratakuje. No tak, Kill Bill. Kill Bill. I, i, I zobaczcie, ile jest takich filmów teraz, Matrix. naprawdę. Matrix. łaca pierścieni właściwie. No. I tak sobie myślę, Boże, co, co, co ja mam za, za... Ale Matrix jest najlepszym przykładem. Tak, tego. ale możesz też tak jakoś to skończyć z, takim, z jakąś taką finezją. To znaczy, w wieżnych Wojnach ten, ta, ta końcówka, która nie była rzeczywiście końcówką serii, była jakaś taka elegancko, to znaczy że jakbyś skończył się pełen, pewien etap. A tutaj kończymy w miejscu, w którym właściwie, no, wyruszamy teraz tak naprawdę na poszukiwania Teraz dopiero się zacznie. Teraz I dopiero się zacznie. I w, I w tym momencie są napisy. I to jest takie troszeczkę takie... Może nie o to chodzi, że to się skończyło, że historia się skończyła w, jakby w połowie. Chodzi o to, że ona się skończyła tak ab absurdalnie w połowie. To znaczy, że właściwie... No, ja poczułem się jak na serialu. No, to jest tylko jedna, jedna, jedna uwaga, którą, którą mam. No, może ja, się coś przekonę. Ja byłem mile zaskoczony obsadą, a konkretnie dwoma nazwiskami, które się pojawiły teraz w tej, w tej nowej wersji. Mm -hmm. Jeden to jest Billy Knighty. A drugi to jest Stellan Skarsgård. Stellan Skarsgård. Skarsgård jest rzeczywiście, i on tutaj jest bardzo ładnie położony. To znaczy, ładne, to jest wybitny, ładne. świetny aktor, chyba Szwed, on jest Szwedem. Tak. Dobrze, myślę, że on jest Szwedem. W ogóle chyba, jeżeli dobrze ja pamiętam, to ma syna, który się nazywa, nazywa też Skarsgård, Peter, Peter. P Peter Skarsgård. I on jest tutaj wyłożony, ja nie wiem czy widzieliście, polecaliśmy wam już, nie wiem czy opowiadaliśmy, kiedyś, kiedyś chyba opowiadaliśmy o tym, o filmach reklamowych BMW. Mm -hmm, tak. W których główną rolę tak. grał Clive Owen, możecie sobie je ściągnąć, ja, ja nie Jest właśnie. Chyba, chyba opowiadaliśmy o tym, tak, poszukajcie tak. sobie w wyszukiwarce, BMW powinno się pokazać. E, u nas na celu celuloidzie. W każdym razie, e, jeden z tych odcinków właśnie był z, ze, ze Salernem Skarsgutem. I ten odcinek akurat BMW był najpoważniejszy. To znaczy opowiadał o jakimś tam konflikcie etnicznym, reporter wiózł jakąś, jakiś film, na którym z, z, uwiecznił jakieś zdjęcia, które miały strasznie niesamowitą wartość masakra. polityczną. Jakąś masakrę gdzieś w Rwandzie, powiedzmy i tak dalej. Oczywiście Klajwołę go wiezie BMW i tak dalej. E, ale rzeczywiście strasznie zapamiętałem to. Bo ze wszystkich ról Skarsgarda, ta jakoś tak najbardziej utkwiła mi w pamięci. Tutaj... Ale to może dlatego, że, że wiesz, realizatorem tego odcinka BMW był facet, który zrobił 21 gramów no, Tak. I... E... To. Mam i mam. Ale Alecantro... Ieritu. A ma nowy film teraz. A w ogóle słuchajcie, to mi się przypomniał zupełnie... oglądam sobie jakieś zwiastuny ostatnio i widzę film o przemycie ludzi. Taki dosyć dobrze zrobiony film za Ameryka... kooperację amerykańsko, brytyjsko, niemiecko, francusko, włosko no, no, no, i tak dalej, no, no, no. tak dalej. Kupa kasy z różnych krajów i widzę nagle... E, jakąś taką znajomą twarz. Rzeczywiście film jest dobrze zrobiony zwiastą, taki profesjonalnie zrobiony film. Widać, że mało znana obsada, ale takie dobrze wyreżyserowany, za dobre pieniądze. E, taki typowy hollywoodzki zwiastą. Mm -hmm. I widzę jakąś taką twarz, która coś mi przypomina. Gdzieś tą twarz widziałem, ale właściwie, właściwie nie mogę sobie gdzieś tam tego ułożyć. Tak oglądam, oglądam, oglądam, oglądam, oglądam i w tym momencie na końcu patrzę na, ko na... Rzeczywiście ta twarz jest pokazana na końcu. To jest kobieta, dziewczyna. I sobie myślę, o mój Boże, Bachleda Curuś. Bachleda Curuś gra... Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa ten film. Musiałbym sobie przypomnieć taki krótki, ty, krótki tytuł po amerykańsku. Mm -hmm. Spróbuję to znaleźć jeszcze. Ale... No, zagrała główną rolę w wysokobudżetowym filmie. To jak, jak słyszałem, że ona gdzieś tam wyjeżdża, coś robi, jakąś karierę w Stanach, coś takiego... To myślałem, tam, że... że pewnie druga Kasia myślałem, że Tak, że Kasia Figura, że po prostu wróci tam z... z, z, z... Z, z, z radością do Polski i zacznie grywać w, w, w, na Wspólnej, wow. albo, albo w, w polskich. A to okazuje się, że nie, że rzeczywiście się stara, rzeczywiście ktoś się tam zobaczył, dostrzegł, mhm. docenił i zatrudnił. Także, no tak, zupełnie na marginesie. To ja wiem, wiem, to tak, wiesz, odciągając od... Odciągając uwagę od z skaribów, który, o których nie mam nic do powiedzenia. <laughs> Ale słuchaj, wiesz, jeżeli chodzi o Skarsgarda, to ja ci powiem, że, że ludzie się śmieją, dlatego że w pierwszej części było powiedziane, że, że Will Turner jest bardzo podobny do swojego ojca. Mhm. A tutaj wiesz, w momencie kiedy mamy wiesz, zestawienie Startguard i Orlando Bloom, no to tutaj nic, żadnego pokrewieństwa, prawda nie ma. A, mamy akcent w Piratach z Krajów akcent polski, A konkretnie operatora Dariusza Wolskiego. Mhm. Operatora, którego pokochałem po, po mieście, mrocznym mieście, Dark, mieście. Dark City. Mhm. To jest operator, traktowany jako, jako um, operator, który nie jest artystą, tylko jest rzemyślnikiem. Mhm. Ale zrobił naprawdę dużo bardzo fajnych filmów. Kruk, karmacnowy przypływ, Fan, mroczne miasto, o którym wcześniej wspomniałem. Mhm. Morderstwo doskonałe mhm. z Douglasem mhm, i, i, i Regulami zabijania. Mhm. Jego zdjęcia są obecne we wszystkich trzech filmach e, Piratów z Karaibów, dlatego że mamy tutaj do czynienia już z trylogią, mhm. o ile sobie nie zdajecie z tego sprawy. I powiem wam, ty wie dlaczego, dlaczego Disney produkował ten, produkuje ten film? No bo to jest w ogóle pierwszy taki poważny film Disneya. Disneya. Mhm. Taki, e, e, będę, będę zgadywał, wydaje mi się że, znaczy Inaczej, nie będę zgadywał. Słyszałem, że jest to bazowane na jakiejś takiej wycieczce w parku Disneya Dokładnie, Piraci z Karaibów. Tak, tak, Dobrze tak, myślę, tak. Tak, tak. tak, tak. Jest statek, statek Piraci z Karaibów w Disneylandzie, w Kalifornii i jest po prostu jakiś tam scenariusz zbudowany i oni po prostu na bazie tego, tego, tego scenariusza z, z, z parku rozrywki po prostu stworzyli, stworzyli pierwszą część. Mhm. O ile się nie mylę, do, do dodatków DVD był dodany film z Waltem Disneyem z 68 roku, w którym właśnie opowiadali o powstawaniu Piratów z Krajbów. Tak, to jest dlatego, to, bo generalnie bardzo wiele osób odrzuca. W pierwszej kolejności, kiedy ludzie w ogóle jeszcze nie wiedzieli co to Piraci z Krajbów, i widzieli po prostu logo Disneya, na, na to. tak to no, w kinach czy w mm. wypożyczalni, to w pierwszej kolejności ich to odrzucało, mm. bo myśleli, że to będzie po prostu jakaś taka bajeczka. I to jest rzeczywiście bajeczka, ale to jest... E, jednak ta domieszka przemocy jest, nie jest taka taka mała. No, wow. Nie no, to nie jest Disney, Disneyowski film, no no Do disneya zwykle się nie pojawiają na takich produkcjach. Ale faktycznie, z tego co wiem, oczywiście Amerykanie szaleją na punkcie piratwo, oni znowu tak. pobili jakiś box office. I, e, no pierwszą e, część pobili, tak. tak pierwszą pobili w ogóle niesamowite rekordy i tak dalej. Ale z tego, co wiem, to się robi taka mania w, w Stanach. Wszyscy jeżdżą na Karaiby, jeżdżą do miejsc, bo tak naprawdę nie było kręcone w, na Karaibach, tak. tylko gdzieś, nie, nie pamiętam już gdzie. No, nie, nie, tak. e, więc są specjalne wycieczki, o, o, są przewodnicy, którzy oprowadzają i tak dalej, i tak dalej. E, tak Robisz taką taka mania, tak jak przy, przy Władcy Pierścieni. No, dokładnie. Takie dwie małe ciekawostki do roli kapitana Jacka Sparrowa byli rozważani Michael Keaton. Tak, rozmawialiśmy, jak jechaliśmy tutaj tak. na temat Michaela Jim Carrey. O matko, nie. I Christopher Walken. Ooo. Znaczy, Walken'a jeszcze gdzieś widzę. Um. Ale, ale Keaton byłby świetny, tak. jest starszy Kitan już byłby. jest, mocno jest starszy. Kitan, ale Keaton byłby naprawdę dobry, dobry, byłby, no, tak. dobry, Rozmawialiśmy o Soku z Żuka, jak jechaliśmy. Tak tutaj. właśnie, Doszło nas słuchy, że... Berto naciska Kitona na to, żeby... Zagrał w drugiej zro... części Zagrał, Zagrał w drugiej części, strasznie się, się, strasznie naprawdę się dobra. broni. Kitan A... strasznie pada ostatnio. Tak? Nic nie robi. No no, no, ja nic wiem, nie robi, o... no. Ostatnio grał, co ja ci mówiłem? Garbi super bryka. tak. A do Taki roli Willa reakció. Tanera, którą zagrał Orlando Broom, kandydowali Judy Law, Ivan McGregor, Toby Maguire i Christian Bale. O Bale, Bale to jest eksploatowany po, po, po, po Batmanie. Te, w tej chwili dużo duża... Bo jeszcze no, wcześniej było eksploatowane, on strasznie ostatnio się zrobił, ym, zrobił, ym, zrobił popularny. No, e, druga, trzecia, trzecia część Piratów z Karaibów była kręcona jednocześnie, więc e, lada moment, podaję na początku 2007 roku. Nie, nie co ja gadam, w, w połowie, bo to zawsze na wakacje, to jest taki film wakacyjny, prawda? Mhm. Ja na, na wakacje będziemy mieli Piratów z A się nazywa, czy aktor, który gra Wolverine? Hugh Jackman. Jackman. Hugh, Hugh Jackman, nie, nie pamiętam jak on się nazywa. Hugh Jackman, e, Christian Bale i, kto jeszcze? Jest? Boże nie pamiętam, zaraz sobie przypomnę. Grają, w, e, m, grają teraz w nowym filmie Nolana, tak sobie przypomniałem, tak na marginesie, mm -hmm. e, o iluzjonistach. O? E, bardzo fajny pomysł o iluzjonistach, bodajże w Strzelam, wydaje mi się, że to jest 16 17. wieczna Anglia, o iluzjonistach, z których jeden przestaje być iluzjonistą i zaczyna być prawdziwym czarodziejem. To znaczy, wow. Tak, to znaczy przestają, to przestaje być magia, taka iluzja a zaczyna być magia. Fajny pomysł. Film się nazywa The Prestige. W ogóle ostatnio jest kilka takich zwiastunów, które chciałbym omówić, które ostatnio widziałem. Na przykład Children of Men z Klaivem Owenem o świecie, w którym ludzie przestają móc się rozmnażać. I oczywiście Clive Owen, Clive Owen Julian Moore to jest główna obsada. Clive Owen y, y, ma za zadanie przetransportować ciężarną nigeryjkę przez granicę jakąś tam. Mhm. Oczywiście są zamieszki, ludzie tam się zabijają, jakieś wojsko wchodzi i tak dalej. On musi przetransportować ciężarną nigeryjkę do jakiegoś ośrodka badawczego, w którym mają zbadać jak ona zaszła w ciążę co może uratować oczywiście ludzkość i tak dalej i tak dalej. No fajny pomysł też, tak. Hmm. Te dwa fajne pomysły, które ostatnio zwróciły moją uwagę. Takie w, w filmy, które już są zrobione, które zaraz będą wchodziły na ekrany. No to tak, jeżeli chodzi o to bezpłodność, to mi się przypominała Eon Flux. Eon Flux, tak, no tak, tylko to, to troszeczkę lepszy film ja jest, wiem, wiesz? wiem, wiem. Wraz, wiem. trochę lepiej dobiera sobie rolę niż <grym> <grym> e, Oceniamy na twórka? Ja myślę, że... tak. Tak, cztery mniej, no bo w, mówię, na no, mnie to zniesmaczyło, że, że, że potraktowano mnie jak widza serial, ale jakbym chciał oglądać serial, to mnie szedł do kina, tak? Na pewno zrobił serial, Albo pójdź do parku rozrywki Disneyland w Kalifornii. No właśnie, pójdziemy do... może zrecenzujemy Wam coś z Disneylandu. No właśnie. A, kończymy piosenką, Piotrze. Znowu muszę przeczytać, bo Piotrek ma problem z wymową. Jill Parr, do you hear what I hear? Czy słyszysz, co ja słyszę? W celu idzie. Żegnamy was do następnego tygodnia. E, Mówi Oksza i Kortos. Trzymajcie się.